Kieł, Nie pomył się przeciw patrząc. byś nie musiał wszystkiego od nowa zacząć. Nie rozglądać się po innych, to obojętne ci oni walczą. Teraz swój zapał się i za to spadną. Wielu takich, których celem Ciebie zwodzić, za wszelką cenę wszystko zrobić By zaszkodzić, wiem, że łapiesz o co chodzi Wiem też, że z tymi, co tak robią ja był rządził On sam usądzi, cześć moje, twoje fatem w góry Ja wiem, że jeszcze ja spotkam kiedyś zdradliwe postury Lecz wycwaniony, o winy, wpalane bzdury Z się echem, wiedz, że polecisz na dechy Ty nie będziesz wierzył w siebie Tylko w to, co obok ciebie W taki sposób łatwo pomylić bakno z niebem Człowieku, ufaj swojemu sercu, bo wszystko zjebiesz Nie, nie, Puszcza na obraz, większość to kopia, wypaczony fotomontaż Rzeczywistości, brak opcji, by się tego pozbyć to boli Od złudzenia się roi. syntetyczna wersja, która nic nie zmienia Za to w moich przekonaniach mnie utwierdza Mam nie jeden cel do osiągnięcia, a każdy w tym samym kierunku zmierza Nie dowierza sprawującej rządy klaszy, która wmawia Że biały jest czarny lub na odwrót Wokół pełno jest problemów i zakłamanych ludzi Więc nie bądź dziwiony, że nienawidzę się budzić Kiedy wiem, że nadchodzący dzień od twojejszego niczym się nie będzie różnił Zanurzę się w materiale próżni w świecie ludzi, Które od prawdy muszę odróżnić, by się nie zgubić By nie dywać z orbity, by mieć mózg czysty By wiedzieć, kto jest mi naprawdę bliski A kto pamięta o mnie tylko, gdy szuka korzyści Pozory, wszystko ładne, wszystko piękne Zobacz co się pchasz Jedną z tych dróg do wyboru masz Po co udawać kogoś kim nie jesteś Prawdziwo twarz pokaż wreszcie. pokaż wreszcie Nie za późno jeszcze Miles,